Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z Wami lekko zachrypnięta Bogusia. Cześć! Okazja jest wyjątkowa, ponieważ razem z resztą redakcji konglomeratu podcastowego świętujemy dzisiaj Dzień Dziecka. Jest to ten wyjątkowy dzień w roku, kiedy każdy z nas Także my, dorośli, możemy popielęgnować tego wewnętrznego dzieciaka, który gdzieś tam na co dzień jest głęboko skrywany w każdym z nas. Możemy cofnąć się choć na chwilę do szkolnych czasów, wakacyjnych przygód oraz beztroskiego dzieciństwa, a także przede wszystkim powspominać z ogromną nostalgią pierwsze wyjątkowe popkulturowe doświadczenia, które odbyliśmy za młodu. Dość długo zastanawiałam się, o czym Wam dzisiaj, drodzy słuchacze, opowiedzieć. Miałam trochę problemów z, z decyzją, bo tych możliwości było bardzo dużo. Brałam pod uwagę cykl filmów o panu Kleksie, ale stwierdziłam, że skoro opowiadałam o tym ostatnio uszy Szymasa w Nawiedzonym, no to może niekoniecznie. Był też oczywiście taki serial, który się nazywał Janka, który też wspominam z ogromną nostalgią, ale jednak nie, to nie było to. Może jakaś kreskówka? No, byłoby fajnie, ale jest ich bardzo dużo i <śmiech> przypomnienie sobie tego wszystkiego albo wybranie z tej ogromnej ilości jednej byłoby naprawdę bardzo trudne. Wzięłam pod uwagę także kilka tytułów książek, które czytano mi <śmiech> za młodu oraz które sama czytałam, ale stwierdziłam, że to może niekoniecznie, ponieważ na to jeszcze będzie nieraz okazja. I wtedy w mojej pamięci pojawił się tytuł pewnego wyjątkowego serialu, który oglądałam na pewno pięć razy w swoim życiu. I w momencie, kiedy sobie o nim przypomniałam, to roześmiałam się głośno, ponieważ stwierdziłam, że tak, to jest to. To właśnie o nim muszę Wam opowiedzieć. Zależało mi też na tym, żeby bohater dzisiejszego odcinka był jednocześnie czymś, bardzo osobistym i wyjątkowym dla mnie, ale także z popkulturalnego punktu widzenia, żeby była to taka pozycja, która mimo wszystko coś znaczy, a ten serial o którym będę Wam dzisiaj opowiadała w niektórych kręgach jest uznawany za kultowy, nie oszukujmy się jest to produkcja, która zyskała ogromną popularność i która nadal ma grono wiernych wielbicieli Siedem życzeń to będzie bohater tego odcinka, tego wyjątkowego odcinka. Siedem to serial, który powstawał w latach 80. XX wieku. Prace na planie zakończono w roku 1984, natomiast zanim wyemitowano pierwszy odcinek, upłynęły jeszcze dwa lata. Miało to związek z pewnymi technicznymi problemami, które pojawiły się później przy montażu i udźwiękowieniu, a wynikało to z faktu, że... Serial 7 Życzeń miał pewnego wyjątkowego bohatera, o którym opowiem za chwilę. Chciałabym też powiedzieć, że ta produkcja ma w moim sercu, w mojej pamięci bardzo wyjątkowe miejsce. Przyznam szczerze, że przygotowując się do tego nagrania, troszeczkę buszowałam w internecie, szukając różnych informacji, jakichś takich ciekawostek, które mogłabym wam tutaj powiedzieć a wcześniej tego nie robiłam i prawdę powiedziawszy chyba zrezygnuję ze sprzedawania wam jakichś tutaj takich rzeczy do których możecie się dokopać sami podczas przeglądania stron internetowych znalazłam także całą masę jakichś tutaj spiskowych teorii związanych z tym w jaki sposób ten serial realizowano co też działo się na planie oraz jak zapatrywał się na to ówczesny rząd Takich rzeczy nie będę Wam opowiadała. W ogóle e, chyba też nie do końca cieszę się, że niektóre z nich przeczytałam, ponieważ e, tak jak wspominałam, Siedem Życzeń jest e, na tyle wyjątkową dla mnie produkcją, że e, chyba nie chciałabym psuć sobie tej magii, która się wiąże z tym serialem i z, z tymi seansami, które odbywałam i wcześniej i teraz, bo Ostatni raz ten serial widziałam na pewno 10 lat temu i przyznam, że przed nagrywaniem tego odcinka zdecydowałam się na ponowne obejrzenie. A z racji tego, że ten Dzień Dziecka się zbliżał, no to był to taki prezent, który sobie zrobiłam z pewnymi obawami, ponieważ bałam się tego, w jaki sposób ten serial mógł się zestarzeć. Bo tak jak wspominałam, jest to opozycja już z roku 84. no to dużo czasu upłynęło. W zeszłym roku minęło 30 lat od premiery tego serialu na antenie telewizji. I naprawdę odpalałam pierwszy odcinek z ogromnym niepokojem. Ale nie było tak źle, o czym myślę, że w tym nagraniu również Wam powiem. Ale zanim do tego wszystkiego dojdziemy, to muszę pokrótce zarysować fabułę i wymienić kilka ważnych nazwisk. Najważniejsze nazwisko dla tego serialu to Janusz Dymek, czyli reżyser. Yy, oraz dwóch panów, którzy są odpowiedzialni za scenariusz. Andrzej Kotowski i Maciej Zębaty. Do nazwiska Zębatego będziemy jeszcze wracać w późniejszej części nagrania, ponieważ yy, to, co jest uniwersalną siłą serialu Siedem Życzeń, coś co na pewno się nie zestarzało, ma związek właśnie z tą osobą. Ale po kolei, co, o czym w ogóle jest ten serial? Siedem Życzeń to opowieść o 13-letnim chłopcu Darku, który mieszka razem ze swoimi rodzicami na jednym z warszawskich osiedli. Darek to typowy 13-latek z wyjątkową tendencją do pakowania się w kłopoty. Oprócz tego Darek też ma wielkie serce sympatycznych kolegów. Czasami w szkole problemy. No, jak każdy nastolatek. Ale okazuje się, że pewnego dnia w jego życiu pojawi się ktoś, kto to, to jego życie całkowicie odmieni. Otóż pewnego dnia Darek ratuje z rąk osiedlowych chuliganów czarnego kota. Oczywiście można by się spodziewać, że ten kot będzie takim zwykłym sierściuchem, którego Darek przyniósł do domu i przekonał rodziców, żeby z nimi został. Jednak nie byłoby tej fabuły, gdyby właśnie nie ten magiczny element, który się tutaj przewija. Ponieważ czarny kot, którego Darek uratował, to 381. wcielenie Rademanesa, pierwszego kapłana bugini Bast. Jest to... Człowiek, który przez 4000 lat na skutek pewnej paskudnej klątwy yy, jest więziony w ciele kota. Darek jest piątą osobą, do której Radomenes w ogóle się odezwał, a stało się to z tego powodu, że Darek uratował mu życie. W nagrodę za to Rademenez proponuje chłopcu, że spełni jego siedem życzeń, które Darek może wypowiedzieć w dniu, w którym życie tego kota uratował, czyli w środę. Siedem życzeń spełni się. Oczywiście odcinków serialu było tyle, ile życzeń, czyli 7. I przez te 7 tygodni można było z Darkiem odbywać różne przygody i odrabiać bardzo ważne lekcje. Oprócz tej całej takiej magicznej otoczki w serialu mamy także ogromną gamę Znakomitych aktorów, którzy przebijają się na ekranie obok Daniela Kozakiewicza, który świetnie odtwarza postać Darka Tarkowskiego, głównego bohatera. Jego rodziców grają Izabela Olejnik i Witold Dębiński. W drugoplanowych rolach pojawiają się takie znane nazwiska polskiego kina jak Zbigniew Buczkowski, Artur Barciś, Renata Berger oraz Bronisław Pawlik. Są to rzeczywiście nazwiska kojarzone i muszę przyznać, że sprawdzają się na ekranie znakomicie. Od czego by tu zacząć? Chyba zacznę od tego, co nie zagrało moim zdaniem. Z perspektywy czasu teraz, Oglądając ten serial jako dorosły człowiek no, trzeba zauważyć to, że jest tutaj jednak kilka takich niedociągnięć realizacyjnych i jedna z takich rzeczy, które najbardziej się w nim zastarzały, to Gadający Kot. Z powodu tego, że jest to serial, który produkowano w latach 80., no to, to jest właśnie to, o czym wspominałam na początku. Ekipa miała pewien problem z opracowaniem. Y efektów specjalnych mówiącego kota wiąże się z tym także pewna krążąca w internecie historia związana z tym, że na planie serialu podobno uśmiercono kota, żeby animować jego martwym cielskiem właśnie w tych scenach, w których Menes mówi. Jak się okazuje, jest to podobno ściema, ponieważ w tych scenach, w których Radomenez mówi wykorzystano hmm, zdjęcia oraz hmm, pacynkę, a w postać Radomenez'a wcieliły się aż trzy koty. Z tego, co tam wspominają w, w różnych wywiadach y, twórcy i aktorzy, absolutnie nie doszło tutaj do żadnych jakichś drastycznych przygód z kotami. Jednak trzeba przyznać, że z powodu tego, jak to było montowane i przygotowywane, a tutaj trzeba też nadmienić, że ten okres montażu i udźwiękowienia troszeczkę się wydłużył, właściwie pięciokrotnie, w stosunku do tego, co ekipa zakładała na początku realizacji. A najśmieszniejsze jest to, że patrząc na cały serial, sceny rozmów Darka z kotem to raptem 25 minut. Odcinki mają po 50-60, w zależności od tego, które. Także to jest to, co na pewno nie zagrało. I ja właściwie w tym momencie już zacznę się rozpływać nad atutami tej produkcji, ponieważ pomimo tego, iż dużo czasu upłynęło, mam takie wrażenie, że Siedem Żytrzeń jest pozycją, która nadal się broni. Jest to na tyle mądra i ciekawie skonstruowana opowieść, że spokojnie można ją nadal oglądać. I to zarówno my, jako dorośli, ci, którzy pamiętają wcześniejsze jakby emisje w, w telewizji, ale yy, myślę też, że spokojnie można podsunąć to współczesnym nastolatkom. Jestem właściwie bardzo ciekawa, jak yy, oni by na to zareagowali, bo z jednej strony jest to serial na wskroś przesiąknięty latami 80. Obawiam się, że może on dla współczesnego odbiorcy nie mieć zbyt wielu takich walorów, jakby przyciągających uwagę, bo tutaj sporo akcji odbywa się na zasadzie długich, wymienianych dialogów. Może nie do końca można się odnaleźć w tych realiach, jeśli się w nich nie dorastało, no to może to być pewien problem. Natomiast są w siedmiu życzeniach takie elementy, które obronią się, nawet jeśli nie jest to perfekcyjnie skonstruowane wizualnie dzieło. Przede wszystkim znakomity scenariusz tego trzeba zacząć. Historia nie udałaby się, gdyby nie scenariusz Kotowskiego i Zębatego. Tutaj trzeba przyznać, że jest to opowieść naprawdę znakomicie przemyślana. Do tego stopnia, że niektóre wątki, które pojawiają się w wcześniejszych odcinkach, później zostają bardzo ciekawie pociągnięte. Coś, co jest wspominane na przykład w pierwszym lub drugim, ma znaczenie w następnych i urasta to jakby głównego tematu poszczególnych odcinków odcinków późniejszych. Dodatkowo, tak jak już wspominałam, jest to serial, który był rewelacyjnie zagrany. I mam tutaj na myśli zarówno właśnie tych wielkich polskiego kina, których wymieniłam, ale przede wszystkim Daniela Kozakiewicza, który <grych> brawurowo odgry odgrywał rolę Darka Tarkowskiego. Trzeba przyznać, że ten dzieciak na ekranie wygląda naprawdę niesamowicie. I nawet takie sceny które mogą budzić w nas dorosłych lekkie zażenowanie, czyli fałszujący i biegający z gitarą po domu Darek no to nawet i w takich sytuacjach ten aktor ten młody aktor sprawdza się znakomicie i, i robi naprawdę fajne wrażenie a skoro już powiedzieliśmy o gitarze i o śpiewającym Darku, no to trzeba też nadmienić element, który jest naprawdę bardzo silnym atutem całej tej produkcji. Mianowicie świetna muzyka, którą skomponował na jej potrzeby John Porter. Tutaj naprawdę chylę czoła, bo jest to coś tak fenomenalnie skonstruowanego, że aż brak mi słów. Porter znakomicie znał scenariusz i wiedział, jakie motywy muzyczne wykorzystać w poszczególnych odcinkach. Do tego stopnia, że muzyka jest dostosowana zawsze do tematu. W jednym z odcinków przenosimy się do starożytnego Egiptu, więc mamy tutaj całą masę motywów egipskich powplatanych właśnie w, te, w tę muzykę. Coś kapitalnego mówię Wam. Ponadto e, mamy też dziewięć Piosenek, które na potrzeby tego serialu skomponował zespół Banda i Wanda. Na temat y, gustów podobno się nie rozmawia i jedni z tego, co tam wyczytałam w internecie, bandę i wandę bardzo mocno krytykują, inni oburzają się, no bo hej, przecież to jest fantastyczny zespół. Y, abstrahując od tego, na jakim poziomie jest ten zespół, a raczej był w tamtych czasach, no to tutaj trzeba im oddać, że spisali się naprawdę rewelacyjnie. Jest to moim zdaniem jeden z nielicznych przykładów polskiego serialu, który udowadnia, że można piosenki autorskie znakomicie w serialu wykorzystać. To jest całkowite przeciwieństwo współczesnych TVN-owskich seriali, w których piosenki pojawiają się a z kosmosu, w ogóle nie pasują do o sytuacji Tutaj mamy naprawdę kilka rewelacyjnych numerów. Wanda Kwietniewska, wokalistka zespołu Banda i Wanda, wspomina z rozrzewnieniem z okazji, w wywiadzie, którego udzieliła z okazji 30-lecia serialu, wspomina początki swojej pracy nad tym projektem i mówi, że początkowo była dość sceptycznie do niego nastawiona, ponieważ oni w tych czasach grali muzykę jakby typową dla siebie, ale koniec końców z powodu sympatii i całej do Johna Portera, którą miała, stwierdziła, że się w ten projekt zaangażuje, ale pod jednym warunkiem. Że wszystkie te piosenki będą ich autorskimi aranżacjami. Wyszło to jak najbardziej na dobre, a dodatkowo bardzo silnym elementem tych utworów są teksty, które napisał Maciej Zębaty. Maciej Zębaty, poeta, człowiek wyjątkowy, nieżyjący już niestety. Wplutł w te opowieści wyjątkowe poczucie humoru, fajne gry słów, a ponad wszystko mądrość i takie też nawet jakieś ironiczne tutaj elementy. Pomimo, tak jak wspominałam, tej całej krytyki, która spada na zespół Banda i Wanda no to trzeba przyznać, że jest tutaj kilka naprawdę fenomenalnych kompozycji, które na stałe moim zdaniem zapisały się do historii polskiej muzyki rozrywkowej. Przede wszystkim piosenka tytułowa, Siedem Życzeń motyw, którego nie można pomylić z niczym innym ale także ja podczas tego niedawnego seansu całego serialu, który właściwie zajął mi dwa wieczory, nie mogłam się oderwać. To jest coś naprawdę niesamowitego. To odkryłam, że jest na ścieżce dźwiękowej do siedmiu życzeń kilka takich piosenek, które nawet z punktu widzenia dorosłej osoby są atrakcyjne. Bo mamy tutaj na przykład... Taką piosenkę Jestem Zmęczony, która może być hymnem zapracowanego trzydziestolatka. Albo na przykład piosenka o tym, żeby zostawić nas w spokoju. No kto z nas nie myśli od czasu do czasu w taki sposób? Chyba każdy. Na tym polega siła tych kompozycji. Na tym i na magii, którą tu w całą historię Maciej Zębaty. A czymś, co absolutnie się nie zestarzało jest jego niesamowity głos myślę, że każdy, kto widział chociaż jeden odcinek serialu Siedem Życzeń zapamięta na zawsze sposób w jaki Rademene wita się z Darkiem ten głęboki, piękny głos zębatego który no, jest takim elementem który naprawdę kojarzy się z dzieciństwem przynajmniej w moim przypadku jak teraz oglądałam ten serial, to wszystkie te sceny, w których Rademenez i Darek rozmawiają, to nawet pauzowałam i cofałam, żeby posłuchać tych dialogów jeszcze raz i jeszcze raz. Prawdę powiedziawszy, jak się jest młodym człowiekiem, to niektórych rzeczy się nie wyłapuje. Natomiast teraz odkryłam, że Radem Menes bywa złośliwy. I to w takich właśnie jakichś tutaj ironicznych bardzo kategoriach. Dodatkowo jest też wyjątkowo dowcipne. Ale też w taki sposób, który bywa czasami zakamuflowany jest kilka fenomenalnych scen jedna, która wyjątkowo mnie rozbawiła kiedy Reda Menes jest częstowanym lekiem, które jest przepalone i kręci nosem wybrzydza, że fu, niedobre albo ble, zimne, bo wyjęte akurat z lodówki, to są naprawdę super, super elementy gadający kot jeden z obrazów dzieciństwa coś fantastycznego Gadający kot, czyli taki element magiczny, element fantazy. Coś, co łączy się całkowicie z takim baśniowym klimatem. Zresztą sam Zębaty powiedział, że zależało mu na tym, żeby zrobić taką opowieść, która pokazywałaby jednocześnie właśnie taką baśniowość, ale też niosła ze sobą jakieś przesłanie. Bo trzeba przyznać, że przez te siedem odcinków nasz bohater oczywiście się zmienia. Tutaj nie trudno się domyślić, że Darek początkowo swoje życzenia wykorzystuje dość pochopnie, życząc sobie jakichś absurdalnych rzeczy, ale potem z upływem czasu zaprzyjaźnia się ze swoim kotem i zdobywa też chyba w jego oczach pewien szacunek swoimi mądrymi wyborami i tym, że potrafi się poświęcić dla innych brzmi fantastycznie. Jest to też jednocześnie oprócz tego murału, który gdzieś tam jest poukrywany właśnie i który w wielu momentach potrafi odebrać mowę, szczególnie w finałowym odcinku, to jest to jednocześnie też ciepła opowieść o rodzinie. Ja przyznam szczerze, że podczas tych wcześniejszych seansów jako dziecko byłam głównie skupiona właśnie na relacji Darka i jego kota, ponieważ te elementy właśnie magiczne i jakieś fantazy były wtedy tym czymś, co najbardziej przykuwało moją uwagę. Natomiast teraz, jako dorosły człowiek, oglądając po raz kolejny siedem życzeń, zauważyłam, że jest to niesamowita, ciepła historia rodziny, która pomimo jakichś problemów i takich właśnie historycznych sytuacji, w których mama biega po domu i robi awantury w przekomiczny sposób, to jednak um, oni kochają się na tyle, że potrafią niektóre rzeczy naprawdę takim humorem i rodzinnym zgraniem przezwyciężyć. Wszystkie te problemy, które Witek ma z marokańskim kontraktem yy, i takie jakieś wątpliwości, kłopoty z Dalkiem, który też przecież jak każdy nastolatek, no, czasami zdarza mu się złapać dwoje w szkole albo yy, ma jakieś innego rodzaju problemy, buntuje się też czasami jest też jeden fenomenalny odcinek, w którym Darek ma dość robienia różnych rzeczy za swoich rodziców i w ogóle chciałby, żeby to inni mu usługiwali. Polecam. Jest to naprawdę przekomiczna opowieść. Natomiast wracając do tego wątku rodzinnego, to teraz... Oglądając Siedem rzeczy, pomyślałam sobie, że pomimo tych wszystkich rzeczy związanych z latami 80. które są gdzieś tam poprzemycane, a które też część y, widzów wyteka, że rodzina Darka to też takie <grytanie> bogaty pan inżynier, który mieszka w bloku i <grytanie> ma dwupoziomowe mieszkanie i raczej nie brakuje im różnych rzeczy w domu no to mimo wszystko cała ta historia jest naprawdę taką fajną, rodzinną opowieścią, na którą warto zwrócić uwagę i tak pomyślałam sobie, że taki model rodziny, która przetrwa wszystko, to jest naprawdę coś fantastycznego, co także w tym serialu się pojawia. A z tym wątkiem rodzinnym łączy się też oczywiście humor. Humor sytuacyjny, humor słowny. Oni dogryzają sobie nawzajem w bardzo fajny sposób Ponadto jest też fantastyczny wątek torby, którą Darek wiesza na klamce, które przewija się praktycznie przez wszystkie siedem odcinków. Wszystkie te sceny są naprawdę przekomiczne. Sporo humoru w całą tę opowieść także wnosi postać dozorcy, Rosolaka, granego przez Buczkowskiego. Bardzo chciało mi się śmiać, jak zobaczyłam tę postać po, po latach, po raz pierwszy, jak się pojawia na ekranie w tym dresie i przy ścianie, na której jest napisane Rosolak jest głupi. Także on też ma bardzo często problemy z windą w swoim bloku. Różni ludzie się w niej zatrzaskują. Jemu też się to zdarza. No to jest to naprawdę bardzo śmieszne sytuacje. Zarówno te związane właśnie z rodziną Darka, z jego otoczeniem, ale także nawet te szkolne właśnie jego perypetie z nauczycielami, z cebulą z wroną to myślę, że nie jeden z nas może w takich właśnie sytuacjach przedstawionych w tym serialu odnaleźć jakieś swoje wspomnienia z dzieciństwa wiąże się z tym także to, że serial Siedem Życzeń jest pomnikiem minionej epoki Tutaj rzeczywiście lata 80. No, dla tych z nas, którzy nie pamiętają, no to będzie to taka nostalgiczna podróż do przeszłości. Podróż w czasie. Jest tutaj bardzo jeden fajny element w odcinku zatytułowanym Bycie dorosłym. Darek na skutek życzenia, które Menes spełnia, staje się dorosłą osobą i Udaje się do kina na seksmisję, na film, na który rodzice nie pozwolili mu pójść, ponieważ był w nieodpowiednim wieku. Tak, to też są takie doświadczenia, które myślę, że nie jeden z nas może niekoniecznie związany z seksmisją, ale z jakimiś innymi filmami, na, który, na których bardzo nam zależało, a rodzice powiedzieli nie, bo jesteś za mały. Nie zestarzał się tak bardzo ten serial. To muszę powiedzieć z y, y, ogromną radością, ponieważ y, obawiałam się, że rzeczywiście, że tutaj niektóre rzeczy mogą nie przetrwać tej próby czasu. Natomiast taka jednocześnie właśnie sympatyczna, przygodowa opowieść, y, bardzo mądra, bo, bo tak jak wspominałam, scenariusz jest naprawdę znakomicie napisany i, i ta przemiana, którą y, Darek przechodzi... Pomimo tego już nie jest ona taka drastyczna, no to jednak, jednak ma miejsce. Dodatkowo podoba mi się tutaj także to, że jest to jeden z najlepiej moim zdaniem pod kątem edukacyjnym zrobionych seriali z tamtych czasów, ponieważ mamy tutaj bardzo mocno rozbudowany wątek egipski. To jest to, co teraz współcześnie można odkryć w różnych powieściach młodzieżowych, które bawią się czy to mitologią właśnie grecką lub rzymską. Nawiązują też do właśnie jakichś tam egipskich motywów. Natomiast tutaj pomiędzy tymi wszystkimi przygodami głównych bohaterów można też parę rzeczy poodkrywać Zapamiętać, nawet jeśli by się nie skupiało na tym uwagi, to jest to dość podkreślane, dość mocno podkreślane, ponieważ Rademenez jako egipski kot patrzy na świat nadal z perspektywy zamierzłych czasów i Darkowi niektóre rzeczy stara się także wytłumaczyć. Ponadto przedostatni odcinek, który jest taką podróżą w czasie, którą Darek odbywa do starożytnego Egiptu jest z tego co gdzieś tam doczytałam dość poprawnie zrobiony pod kątem historycznym, także nawet jeśli nie chcielibyśmy się uczyć niczego specjalnie no to, to można jak najbardziej dzieciakom coś takiego także i pod tym kątem podsunąć Przyznam szczerze, że te dwa wieczory, które spędziłam z tym serialem, uzmysłowiły mi to, jak rewelacyjną pozycją jest Siedem Życzeń. Warto tutaj wspomnieć także, że serial doczekał się edycji na DVD. W roku 2008 serial został wydany na płytach. Niestety jest niedostępny. Nie wiem, w jakim nakładzie to zostało przygotowane. Zniknął, a ceny, które znalazłam. Próbując go kupić, to zwaliły mnie z nóg. Dodatkowo należy też nadmienić, że w listopadzie roku 2009 dla tych z Was, których zainteresował ten muzyczny element, ukazała się płyta z muzyką. Płyta z piosenkami Bandy i Wandy. Z tego, co tam usłyszałam w wywiadzie z Wandą Kwietniewską, no to jest to płyta, która została nagrana w nowym składzie zespołu ale bazuje jakby na tych oryginalnych aranżacjach, łącznie z, z błędami. Kwiatniewska mówi, że niektóre rzeczy, które w tamtych latach im nie wyszły, to zostały na tej płycie zachowane, żeby jak najbardziej oddać właśnie klimat tamtych czasów. Tak, siedem życzeń to pozycja wyjątkowa. Dla mnie, dla wielu innych widzów, którzy wspominają ten serial z ogromnym rozrzewnieniem. Mam nadzieję, że zostanie on wznowiony na płytach albo że któraś z telewizji zdecyduje się na powtórzenie go, ponowną emisję, bo myślę, że warto, warto go przypomnieć przez wzgląd na to, jak znakomitą propozycją dla młodzieży jest i dla dorosłych myślę też Szczególnie dla tych dorosłych, którzy kiedyś go oglądali, będąc dzieciakami. To jest naprawdę fantastyczne doświadczenie zobaczyć go po tych wszystkich latach. Jeśli ktoś z Was ma również podobne wspomnienia, proszę podzielcie się nimi w, w komentarzach. Może gdzieś tam po drugiej stronie jest też ktoś, kto z wypiekami na twarzy oglądał przygody Darka i jego kota Menesa. Z mojej strony to tyle. Gorąco Wam dziękuję za słuchanie. Życzę wszystkiego dobrego nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale i na pozostałe dni również. Niech się spełnią wszystkie Wasze marzenia. Hator! Hator! Hator!